POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 16. Drugie spotkanie ze studiem Mutated Byte miało kameralną formę, co nie znaczy, że gorszą. Spotkałem się tylko z głównym projektantem, Szczepanem Kaniu, który opowiedział mi, co wydarzyło się w ich firmowym życiu od czasu Pofika numer 3. Co ostatnio grałeś? Co ostatnio grałem? Nie, już w to już nie mogę grać. Co ostatnio grałem Ryzen, y, dwójeczka, spróbowałem. I? Bo ja spróbowałem i odpuściłem. To znaczy tak, ja jestem ogólnie wielkim fanem gotika i zawsze w ogóle mam wielki sentyment do tej serii, ale właśnie odpaliłem Ryzen 1. Jakiś czas temu coś poszło nie tak. Potem zobaczyłem gdzieś w sklepie, że jest Ryzen 2, zobaczyłem, że jest całkiem fajny dubbing i stwierdziłem, że można by spróbować, dać szansę, niewielkie pieniądze w sumie, więc kupiłem, przeszedłem chyba jeden akt, ale raz, że te dialogi są strasznie drewniane i to jest wszystko po prostu ciosane z, jednego, z jednej kłody, a ważne no kurczę, fabuła mnie jakoś kompletnie nie porwała, to nie jest to samo co Gotika. albo nie wiem, ja jestem może już starszy, no w Gotika grałem, kurde, nie wiem, 15 lat temu, tak chyba. Mniej więcej. Nie sądzę, bo ja z dwójką też miałem, o Trójce nawet już nie myślę, bo chyba jeszcze... A jest Trójka, Ryzen? O tak, mój tak. Boże, ktoś to gra w ogóle? Tylko w ogóle zmiana koncepcji, tam była w Wójce była piracka, mm. a w Cię tu jest chyba bardziej... Myślę, że... Ale w Jedence też była piracka, Fantazmy, chyba. coś w tym stylu chyba, ale... No, Zobaczyłem miałem ocenę 3-4 na 10, to stwierdziłem, że chyba nie ma co nawet wydawać drobnych pieniędzy, bo to nie będzie kosztowało. Próbowałem jeszcze grać w Dark Souls, ale no. nie jestem małym koreańczykiem, także no. to nie jest gra dla mnie ewidentnie. Jeżeli no. Na pierwszym no. poziomie zginąłem no. chyba 26 razy, jak mi potem statystyki na Steam pokazały. W przeciągu godziny gry, no to <laughs> chyba coś jest ze mną nie tak. Nie, ponoć to jest standardowe. Tak słyszałem, że to... Tam... Każda postać jest wyzwaniem takim, że niezależnie od poziomu doświadczenia Twojego i tak może Ci urwać głowę w dowolnym momencie. No, to za, jak dla mnie no. to jest za duży poziom, ale no, no, to ważne, ciężko, ciężko. Gry, a nie tylko te najprostsze no. które same się, same się przechodzą. To przejdźmy teraz do aktualizacji Shadow Assassin, który publikowaliście na Dzień Dziecka. Jakie zmiany mm -hmm. Jakie zmiany? Tak? Dodaliśmy kilka tutaj rzeczy, które były stricte przez fanów nam przedstawione, czyli na przykład, żeby skorzystać w pełni z tego, że mamy tutaj silnik 3D, tak? czyli mamy teraz pełny obrót kamery już w tym momencie. Przedmioty, które są akurat istotne do, do poruszenia, do użycia, w tym momencie są już podświetlone. W momencie, kiedy już nasza postać otrzymuje jakieś rany, ekran błyska na, na czerwono, żeby po prostu zaznaczyć ten element. Kilka usprawnień technicznych, troszeczkę podniesiona inteligencja wrogów na tej zasadzie, że jeżeli na przykład w tym momencie zabijemy jednego krzyżaka, uciekniemy gdzieś w kąt i drugi go zobaczy, automatycznie do niego podbiega i zaczyna szukać z trochę większym zasięgiem i większą częstotliwością porusza się troszeczkę szybciej, wtedy jest taki bardziej nerwowy jakby. No w zasadzie takich technicznych zmian to, to w sumie tyle z takich większych, tak. Czyli znaczy, poprawa inteligencji wiąże się też z tym, co ja napotkałem, że jak mijałem się ze strażnikiem na schodach, to mnie olał zupełnie? Nie wiem, być może, no wiadomo, no nie, nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj ideali, jeśli o to chodzi, tak? E, no, znaczy, no wiadomo, to my akurat strażnicy mają swój tam ograniczony zasięg wzroku, prawda? No jeżeli wybiegniemy, to nawet jeżeli przejdziemy obok jego ramienia, no to, e, no to wtedy automatycznie i tak... E, i tak nas nie, nie będzie w stanie zobaczyć po prostu. A jeszcze jedna ważna techniczna sprawa. Wcześniej ludzie nam zgłaszali, że też jest na przykład problem przy rzucie nożem. W tym momencie rozwiązaliśmy to w ten sposób, że w momencie kiedy naciskamy tarczę, prawda, żeby się poruszyć, tudzież wykonać jakiś inny ruch, automatycznie następuje zwolnienie czasu. Jest spowolniony ruch i wtedy mamy czas, żeby sobie wybrać rzut nożem, rzut kamieniem i tak dalej. Zależy co tam będzie nam potrzebne w danej sytuacji, ale jest po prostu wprowadzany efekt slow motion, co też fajnie wygląda przy okazji, bo się sami nie spodziewaliśmy. No jest dużo, dużo łatwiej teraz skorzystać. To, to co ja zauważyłem i co też w rozmowach było te magiczne drzwi. Tu chciałem nie się czepiać, tylko chciałem Ci powiedzieć, że wczoraj grałem jeszcze w Destiny i tam był dokładnie ten sam problem, że drzwi, które już otworzyłem, potem się zamykały. Więc to jest na światowym poziomie. Aha, po nie, to, to już wyeliminowaliśmy w zasadzie. wyeliminowali, a ja grałem wczoraj, więc po aktualizacji, tak? Mm. To, no, to jest to się lepsi, a tak. jeszcze jedna istotna sprawa, e, wprowadziliśmy system autosejwa. W tym momencie. Także są jakieś tam kluczowe tak jakby, triggery, gdzie przechodzimy po prostu po, po mapie i w momencie, kiedy musimy akurat pilnie wyjść, wyłączyć grę tak po prostu na bach, bo ktoś dzwoni albo, albo po prostu telefon nam pada automatycznie następuje autosave w tym punkcie, gdzie się zatrzymaliśmy bez problemu można do tego wrócić później. Bardzo przydatne moje szczególnie, że największość osób na telefonie, to, to Dokładnie. ktoś może zadzwonić, po to jest telefon. To bardzo przydatne mhm. moim zdaniem. E, czy możesz przytoczyć coś na temat tego, co widniało na portalu na F, czyli partnerstwo z wschodnim klasterem informacji, czy to jest informacja tajna? To znaczy nie jest to nic tajnego, ale nie, nie dopracowaliśmy jakby jeszcze takiej jakby szczegółowej współpracy, no generalnie będzie to w tym momencie współpraca na zasadzie takiej partnerskiej, tak po prostu jeżeli we wschodnim klastrze będą jakieś projekty czy zlecenia, stricte pod branżą IT, no to automatycznie tutaj jako partnerzy dostajemy jakby pierwszeństwo. Tutaj jakby współpracę zaproponował nam nasz kolega, który właśnie jest tam jedną z głównych postaci jakby w WKI całym, Marcin Giza. No już jakiś czas się znamy, troszeczkę współpracowaliśmy, no i po prostu stwierdziliśmy, że, że można by to już tak sfinalizować jakby formalnie, tak? Już podpisać jakąś współpracę, także mamy normalnie umowę spisaną. No chłopaki generalnie zajmują się tym, że prawda, jeżeli pojawiają się jakieś projekty unijne, to oni mają za zadanie tak w dużym skrócie na tyle jest zrealizować, żeby móc na tym zarobić i żeby jeszcze dać innym firmom jakoś się wypromować. No i też oczywiście z tego mieć korzyści finansowe jakieś. Super, gratuluję. Tak samo jak tej informacji, że otrzymaliście propozycję wejścia kapitałowego właśnie z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wiesz co, szczerze, to się sami też nie spodziewaliśmy w ogóle. To już to była dosyć śmieszna sytuacja, bo no, pojechaliśmy do Gdańska tak, na InfoShare, jedną z takich większych imprez w ogóle technologicznych. 4,5 tysiąca chyba ludzi, którzy przyszli na Expo, ponad 100 wystawców, 30 startupów w ogóle, tam 19 z innych krajów w ogóle, kilkanaście tam z Polski ponoć najlepszych, no wybrali nas, to też dla nas już wielkie jakieś takie wyróżnienie, prawda, na skalę nawet krajową. No pojechaliśmy tam jako mała firmka, co bądź co bądź, tak, technicznie byliśmy dobrze przygotowani, to nie powiem akurat, pitch, czyli nasze tak, wystąpienie było, było tak naprawdę dopracowane, już dociosane do samego końca. No Grzesiek tutaj właśnie, który, który przedstawiał też bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie mu to wyszło. No i e, najśmieszniejsza właśnie informacja nasza to była taka, że mimo tego, że niektóre firmy, które z nami konkurowały, no już nie były powiedzmy sobie że startupami, tak jak my tylko to były firmy, które już prosperują 5 lat na rynku, czy nawet więcej, już obracają poważnymi pieniędzmi. To już są normalne działające firmy, już nie startupy. No i stanęliśmy z nimi w szranki i okazało się, że no, nieskromnie mówiąc po prostu porodbijaliśmy ich trochę, bo wchodziło pięć zespołów do finału, myśmy zajęli szóste miejsce i to przegraliśmy dosłownie kilkoma głosami tak naprawdę. Więc wielkie zdziwienie tych firm na zasadzie, a kto to jest w ogóle, co to za goście, jakaś gierka, jakieś coś tam, tu mamy takie super fajne rzeczy. No, no nie macie, po prostu udowodniliśmy już, że nie mają. Następnego dnia była wystawa właśnie i tam z kolei głosowanie polegało na tym, że każdy z osób, która była zaproszona, miała pobrać aplikację do głosowania i miała wirtualne 50 tysięcy euro, którym mogła na dowolną firmę zagłosować. No i wiadomo, jak tu na expo, trzeba było po prostu się zaprezentować, porozmawiać z tymi ludźmi, pokazać im tą grę, dać im chwilę pograć, yy, nawiązać jakiś kontakt, prawda? No i nam po raz kolejny tutaj, konkurując z pozostałymi tymi 25 firmami, gdzie tam naprawdę były już okulusy, zegarki, które parzyły kawę, no wszystko po prostu, wszystko, jakieś najlepsze nowinki technologiczne, i znowu udało nam się steklasować tak naprawdę przeciwników, bo zajęliśmy ostatecznie czwarte miejsce, gdzie pierwszy wynik to było już 70 chyba milionów zebrane, drugi wynik to był około 5 milionów, a trzeci i czwarty wynik, czyli my, tak naprawdę przegraliśmy chyba trzema pełnymi głosami, tam chyba 150 tysięcy było różnicy i po nas było długo, długo, długo, długo nic i tam takie wyniki po, po 150 tysięcy, po, po 100 tysięcy na przykład, gdzie myśmy mieli no tam około półtora miliona. Także naprawdę udało nam się jakoś fajnie wywalczyć. nie traktujemy tego, że o, nie zajęliśmy żadnego miejsca na podium czy coś, to jest to jakaś porażka. Absolutnie mega zwycięstwo dla nas, bo była okazja się pokazać. Zrobiliśmy bardzo duże zainteresowanie, zdobyliśmy tam bardzo dużo fanów jakby co się później przełożyło tam też na komentarze, na informacje, na mailu, czy tym podobne. No i trzeciego dnia przyszliśmy pokipicować naszemu koledze, który dostał się do finału, Adasiowi z Vitageną. I już tak przyszliśmy sobie, no, że tak powiem, na no, no lajcie, nie? Tam krótkie spodenki, koszulki jakieś tam zwykłe, normalne adidasy, okularki przeciwsłoneczne. Siedzimy sobie, tam się kręcimy po tej po całej expo. Jest wielki finał, ogłoszenie wyników, wszyscy elegancko w garniturach pobierani wyczytują trzecie, drugie, pierwsze miejsce nagrody publiczności i nagle się okazuje, że zostajemy wywołani na, na główną scenę jak wejście inwestycyjne z, razem z doktor Pocket, czyli tak naprawdę już e, gigantem, jeśli chodzi o rynki zagraniczne, no w Polsce dopiero tam wchodzą właśnie jako startup, ale to też jest kwestia kilku miesięcy, jak się to rozbucha wszystko. No i wyczytują nas obok doktor Pocket właśnie, żebyśmy wyszli. Nagle się okazuje, że bach, światła na nas, a my, tak jak mówię, no siedzimy po prostu pobieranie jak plażę nie spodziewaliśmy się wcale. Wyszliśmy na tę scenę, wszyscy nam tam pogratulowali. Jeszcze przez dobrych 15 minut po zejściu ze sceny nie wiedzieliśmy co się stało tak naprawdę. No i potem się okazało po prostu, że no sam prezes Parku stwierdził, że skoro tak szybko wyciągamy naukę z tego co, co się wokół nas dzieje, to po prostu umiemy słuchać, to on chce z nami współpracować na tej zasadzie, już nawet nie tyle inwestując w produkt, co bardziej w zespół, no i to nas jakoś tak bardzo, bardzo mocno podbudowało. Wspaniale, ogromne no. zwycięstwo moim zdaniem. No i podtrzymaliście stereotyp, że ludzie robiący gry, no to krótkie spodęki. No koszulki z kawem, i nie garni ale... No niestety. Trzeba, trzeba podtrzymać, no, wspaniale, bo to jest, nigdy nie wiadomo co, do czego może doprowadzić. To tutaj pojechaliście, próbowały też, mm. zrobiliście coś ogromnego. Nie chcę mówić, mała firma, ale skromna na tej zasadzie. Trzy uh -huh. osoby, to jest, to jest skromna firma, robicie coś i pokazujecie właśnie, nazwijmy to już bardziej doświadczonym w teorii, że mogą dostać łupnia, więc to jest moim zdaniem cudowne i tak to powinno wyglądać, no bo przecież jest mnóstwo genialnych pomysłów, Shadow Assassin jest czymś innym, co ja powtarzam wszędzie i wszystkim, że no to nie jest właśnie typowa gra, to jest jakby gra 2.0 mobilna, ja to tak sobie w głowie określam. A, z, dzięki, z, z dzięki. E, podejście moje zmieniło podejście po sobie, patrzę jak zwykle, bo zazwyczaj no, patrzę, no są te, te wszystkie głupotki, nie bronię nikomu, ale mnie to nie przyciągało. To jest pierwsza gra, którą ja czekam właśnie, jak będę miał teraz wolną chwilę, żeby zasiąść do aktualizacji i sobie spokojnie pograć. Nie mogę, mm -hmm. nie mogę się doczekać nawet na swoim średnio wydajnym sprzęcie, co też jest fajne, że to działa na przeróżnych modelach i... No tak, to optymalizacja się, była głównym wymiernikiem, tak, tak naprawdę. Przechodząc dalej, kilka dni później po aktualizacji odbyła się Noc Kultury i co tam zaprezentowaliście i jakie wrażenia z takiego wydarzenia, bo to jest coś innego. Firma robiąca... Tutaj w przypadku gry, ląduję na nosy kultury. W takim ogólnym postrzeganiu dla mnie, ja bym mógł tak cała nosy kultury mogła wyglądać, że tylko gry wideo by były. Ale <grym> jak plan mieliście, bo ja niestety nie mogłem się tam pojawić. Wiele osób pewnie, to będzie słuchało też, więc przytocz proszę. Hmm, to znaczy tak, myśmy na nosy kultury, na, jak to było, myśmy się wybrali na nosy kultury, ale chyba się nie wybraliśmy ostatecznie, wiesz? <grym> Czekaj, niech sobie przypomnę, kiedy to było. Kiedy to było dokładnie? 67, Wszyscy siódmy. E, Mieliśmy się wybrać, ale coś, coś wtedy tam właśnie wy, wypadło takiego, że, że ostatecznie się nie wybraliśmy, ale to już nie powiem co. To pytanie niestety musimy pominąć. Facebook kłamie, żebyś. Znaczy wybieraliśmy się, tak jak mówię, ale to chyba sam Grzesiek miał tylko pójść, a ostatecznie nie wiem. Nie nic z tego nie wyszło, nikt z nas nie poszedł. No zbieraliśmy się wtedy na ten Gdańsk, to też nie było czasu za bardzo. No właśnie i kolejne, jak śledzę Waszą historię, wydarzenie to były tarki Creative IT tutaj w Dublinie. No tak. I tam też się wystawialiście, były tak, tak, w tak, tak. swetrze. <laughs> tak, że jak, jak to wyglądało, jak zainteresowanie w tamtym jest? No jeśli chodzi o targi, no to um, sam event bardzo fajny, sam, um, sama inicjatywa bardzo spoko, natomiast um, technicznie nie wiem, czy to jest kwestia organizacji, czy, czy, czy kwestia tego, że kto to organizuje po prostu. No ale raczej takie żeby to delikatnie ująć, małe zainteresowanie było jeśli chodzi o ludzi, bo wystawców było całkiem sporo. Te, te stragany, wszystkie były tam, stragany w cudzysłowie, oczywiście. E, wszystko tam było wypełnione, przygotowane, elegancko, dopięte, naprawdę. E, na ostatni guzik są e, wszystkie materiały, przygotowane ulotki i tak dalej. Mnóstwo firm wokół nas, naprawdę bardzo dobrych. Natomiast no, jeżeli chodzi o frekwencję odwiedzających, to, to nie była jakaś tam super szałowa. No nie twierdzę, że miałoby być to tak jak na infoshare, gdzie 5 tysięcy ludzi się tak naprawdę gdzieś tam przewinęło przez ten cały dzień. Każdy podszedł jakoś, już w pewnym momencie nawet nie miałem pojęcia z kim rozmawiam już i z przemęczenia i z ilości po prostu nie dało się przerobić tych wszystkich twarzy, natomiast tutaj na tych targach no, o ile zainteresowanie było powiedzmy spore grą, no bo było dużo, dużo młodzieży takiej szkolnej, nie wiem czy to w ramach wycieczki, w każdym razie dużo właśnie takich szkolniaków było u nas, więc tam zorganizowali chłopaki zawody, kto przejdzie szybciej drugi poziom, było spore zainteresowanie tam chłopaki się ustawiali w kolejkach, pytali co za to mogło dostać, potem jeszcze pisali do nas maile jaki był najlepszy wynik czy oni przypadkiem nie wygrali, czy coś mogło za to dostać i tak dalej. Także fajnie, bo to wzbudziło akurat w naszej grupie jakby docelowej, to wzbudziło sporo zainteresowanie i wyszło bardzo pozytywnie. Natomiast tak jak mówię, no, ogólna frekwencja pozostawia dużo do życzenia. No myśleliśmy, że troszeczkę lepiej to będzie wyglądało. Miało się to skończyć koło 17-18. Zwinęliśmy się przed 15, bo, bo po prostu nie było ludzi. No. Porozmawialiśmy sobie tam ze znajomymi z innych firm, no i, no i w zasadzie na tym zleciał cały dzień. Mówię, inicjatywa fajna, tylko no coś, coś poszło nie tak, jeśli chodzi o frekwencję po prostu. No może też w przyszłym roku coś wyjdzie jak tej no tej no tej tak, tej, tak No i ostatnio też debiutowaliście w telewizji, czyli w panoramie lubelskiej, Aha. gdzie ja mam no taki główny zarzut, że jest pokazany grzesiek, jest pokazane studio, jest pokazany sprzęt, na którym jest gra, ale tak właściwie gra nie została pokazana, nie zostało to bezpośrednio w kadrze pokazane jak funkcjonuje gra, tylko, że ktoś dotyka, prawda, ekran, jeszcze to dla mnie genialne, stereotypowe pokazanie, kiedy Grzesiek trzyma telefon, a pani dziennikarka w tym momencie coś próbuje i on jej pokazuje, bo ona sobie nie radzi, Więc po prostu, do reżyseria tego była, że tak powiem, na niskim poziomie, ale to też docieracie do nowych, do nowych odbiorców. To znaczy to tak, jeśli, jeśli chodzi w ogóle o, o cały ten śmieszny, śmieszny incydent z telewizją, Wyglądało to mniej więcej tak, że na dzień dobry dostaliśmy krótką informację. Broń Boże używać słowa startup, broń Boże pokazywać grę w jakikolwiek sposób, czy opowiadać o grze, bo będzie to e, reklama, a my sobie nie możemy na to pozwolić, prawda? Więc Grzegorz dostał jasne tam jakby instrukcje. Starał się tak troszeczkę na naokoło opowiedzieć jednak mimo wszystko, no ale tam też został y, nawet upomniany przez panią dziennikarz, że ale to proszę tego nie mówić, bo, bo, bo to będzie reklama. Co dla nas wydawało się śmieszne, bo kazała opowiedzieć o produkcie, ale nie mówiąc o produkcie. No dobra, no to, to jest ich sprawa. No tak jak mówić, dlaczego nie zareklamowaliśmy, nie mogliśmy po prostu. Natomiast zainteresowanie Pani dziennikarki było dosyć spore, bo, bo potem latała za nami jeszcze przez kilka godzin, dopytywała się o jakieś dziwne rzeczy. W ogóle te pytania były takie tak, tak dziwnie skonstruowane, jakby kompletnie nie miała pojęcia w ogóle o co chodzi. Prawdopodobnie też tak było. A co do samego wydźwięku właśnie wywiadu czy, czy, czy materiału, no tak jak mówisz, on był skonstruowany dla trochę innej grupy docelowej, wydaje mi się. To jest na zasadzie takiej, że ktoś kiedyś powiedział, że jak się robi prezentację w branży IT czy przedstawia się jakiś nowy produkt, to trzeba go umieć przedstawić w taki sposób, żeby przeszedł test babci, czyli bierzemy sobie standardową jakąś kobietę w starszym wieku, która nie interesuje się, powiedzmy, nowinkami technologicznymi i musimy jej to w taki sposób wytłumaczyć, żeby ona była w stanie to zrozumieć. Czy też test dziecka, no polega to na tym samym. No ale ogólnie właśnie telewizja w dalszym ciągu chyba w tym nurcie jakby się próbuje odnaleźć. Trochę, troszeczkę pokracznie to wychodzi, no ale no... To nie Przynajmniej próbują. Innego, ...jak dalej robić materiały filmowe, we współpracy, więc... No tak, tak. ...oświecać tak. świat I? i edukować. To, co rzuciło mi się w oczy i dla mnie jest... No, to ma nie zabrząć obraźliwie, ale ten wpis w japońskiej bazie danych. Mm -hmm. który był u was na Facebooku. Mm -hmm. Jak do tego doszło? dostałeś jakąś informację, czy po prostu wpisując w Google kształtą Assasyn? Żeby... Nie, wiesz co, używamy po prostu narzędzi do monitorowania marki yy, i któregoś razu, siedząc sobie gdzieś tam po nocach, przeszukując kolejne strony Google, po prostu, yy, wyszukując jakichś artykułów, czy ogólnie kanałów dotarcia, nagle trafiłem na, jakieś, na jakąś stronę, gdzie było mnóstwo mróweczek rozrzuconych, po prostu, no, czy znaczy to japońska, nie jestem w stanie stwierdzić, no w każdym razie na pewno azjatycka, wszedłem na tą stronę, okazało się, że to jest strona typu Google Play właśnie, gdzie były wrzucone różne gry, no i był nasz Shadow Assassin, tekst było, żeby było zabawnie, nie był po angielsku, tylko był po polsku i po ich niemu. powiedzmy, nie wiem, tak jak mówię, nie jestem w stanie określić, czy był to japoński, czy jakiś inny język, w każdym razie wydaje mi się, że w porządku to wyszło, bo mieliśmy trzy gwiazdki na trzy i chyba jakieś 12 czy 15 komentarzy. Jak potem sprawdzałem linki właśnie do pobrania, absolutnie nie przynosiło to na Google Play, także ktoś tą grę musiał pobrać i wrzucić na inny portal, o czym myśmy kompletnie nie wiedzieli. No, ale Azja to żyje własnym życiem, także to ciężko też mieć jakiś Rozbawiło nas to całkiem, ale to, to sympatyczna taka kradzież. No. <śmiech> Oby sympatycznych było więcej, mniej w ogóle. I kolejna rzecz, to taki wyróżnik. Zobaczyłem na magicznym portalu społecznościowym, kiedy na dłoni wisio z Assassin. A, to tak, tak, tak. Jak, gdzie, kiedy, kto? <grym> Wygląda to mniej więcej tak, że właśnie pod kątem akcji crowdfundingowej, na, na, na wspieram to, były przygotowane jakby różne gadżety dla ludzi, którzy wpłacają pieniądze, prawda, którzy nas wsparli, no to w ramach podziękowania tutaj mieliśmy nagrody różne. Między innymi ten medalion. No i tutaj koleżanka Kamila, która ma swoją działalność, swoją firmę. Nazywa się Rowena. Zresztą serdecznie polecam, bo dziewczyna jest mega zdolna. Robi bardzo fajne rzeczy na zamówienie. No, właśnie zrobiła jeden próbny taki naszej i Okazało się, że ludziom cholera bardziej spodobał się niż sama gra. Chyba, tak naprawdę, bo nagle naprawdę sporo komentarzy się pojawiło sporo informacji takich, że a, ja chcę taki dostać załatw mi, załatw mi. Za łapka, to no tak, no to wiadomo. No ale ogólnie tak, tak jak mówię, było to robione pod kątem właśnie promocji czy jakiejś nagrody na crowdfundingu. Tutaj akurat w crowdfundingu całkowicie już zaprzepaściliśmy. Marketingowo wyszło to fajnie, finansowo wyszło tak, jak to w Polsce, finanse wychodzą. Natomiast tak jak mówię, no tutaj nie odchodzimy też odrobienia takich pamiątek typu właśnie jakieś pieszczochy na rękę, czy, czy wisiorki, czy koszulki. No teraz będziemy właśnie niedługo zamawiać koszulki, tylko teraz opracowujemy projekt tego, co na tych koszulkach ma być. Tak? Mamy w tym momencie trzy takie konceptualne. Dwa mi się podobają, jeden nie, ale to moja subiektywna, moja subiektywna ocena, my tam oczywiście mamy zarząd, tak, więc sobie głosujemy dwa do jednego i przechodzi. No co, to tak. tyle jeśli chodzi o. Z koszulkami o... będą dostępne do kupienia, czy będą w ramach nagród? W ramach nagród bardziej. No, nie nie Każ, będziemy szli. po pieniądze, więc... <laughs> Znaczy, nie, no, póki co nie będziemy szli w takie rzeczy jak tekstylia własne, jakieś tego typu rzeczy. No najpierw staramy się po malutku skromnie zbudować sobie markę, zbudować sobie jakieś zdanie na swój temat, tak? W tym świadku graczy dopiero potem może zobaczymy, jeżeli faktycznie będzie zainteresowanie na takim poziomie, że ludzie będą chcieli takich rzeczy, bo jest na to moda, tak, nie oszukujmy się. Jeżeli uda nam się wejść, powiedzmy, w tą modę, to po cichu trochę to liczymy. No wiadomo, populizm zawsze się przydaje, w takich kwestiach marketingowych przynajmniej. No to wtedy prawdopodobnie się nad tym zastanowimy, żeby to jakoś na większą skalę próbować, rozprowadzić. Na ten moment, no mówię, to, to są takie bardziej jakieś promo-akcje i tylko, tylko do tego to na razie będzie W tym tempie, jeśli utrzymacie takie tempo, czyli firma została założona w lutym mm. i idziecie jak burza, no to ja sądzę, że koło grudnia już będzie napój energetyczny o smaku śliwki <grym> i cynamony na przykład, więc z asasynem, także... No to by było fajne. Życzę, bo naprawdę obserwując z boku, kiedy no, jakiś mamy taki, związek współpracy, robienia materiałów filmowych i jak słucham, to kolejny mm. raz co osiągacie w tak krótkim czasie, bo to jest hmm. bardzo krótki czas. A jeszcze macie poza tym tak zwane życie zwykłe i uczycie to wszystko. No, to jest kwestia dyskusyjna <tryk> <tryk> ja to, ja to, ja to, ja to na następny podcast, <tryk> <tryk> ten być bardziej psychologiczny. <tryk> to, to jest niesamowite, kiedy się to tak przygląda w świecie, kiedy tych film jest mnóstwo, mhm. w świecie polskim, że tak powiem, mhm. kiedy, no, jak sam mówisz, chociaż wspieram, to gdzie się nie udało, to, to jest coś, z czego możecie być każdego dnia dumni i nawet gdyby, bo trzeba, pewnie zakładać, że może się wszystko wyłożyć, to i tak osiągnęliście bardzo dużo i będzie o czym opowiadać dzieciom, jeżeli pan wiecie. Także to jest coś ogólnego. Omówiliśmy większość już wydarzeń, czy coś jeszcze było od ostatniego naszego spotkania? Taki większy, o których możesz powiedzieć oczywiście, bo to tajne, no niestety. Mieliśmy kilka spotkań z inwestorami, to też właśnie teraz chciałem nawiązać do tego, co mówić, że, że, że skąd nam tak, powiedzmy, idzie. No, każdy, z każdej takiej sytuacji, z każdego nowego spotkania staramy się wyciągnąć po prostu jak najwięcej wniosków i, i jak największą naukę. Każda taka kolejna porażka to jest, no, nazwijmy za to taka, nie wiem, blizna mądrości, tak, że jeżeli nam się tym razem nie powiodło, no to potem się damy, analizujemy, wiemy, co zrobiliśmy nie tak, mieliśmy kilka spotkań z inwestorami. Yy, na początku, no tacy wiadomo pełni idei, trochę nie wiedząc jeszcze za bardzo jak to wszystko działa tak, no, między Bogiem a prawdą, no parę razy zostaliśmy wbici w podłogę po prostu. No i ostatnio znów mieliśmy spotkanie z potencjalnym inwestorem, pojechaliśmy właśnie do Warszawy już z takim nastawieniem, że dobra, tym razem nie damy sobie napluć, jak mu coś się nie podoba, to z grubej rury po prostu wyjeżdżamy, no. nie, nie, nie po to tracimy czas, nie po to jedziemy i tracimy własne nerwy, żeby potem ktoś mógł tylko stwierdzić, aha, a wy to jesteście tacy śmacy, tam są drzwi. Nie, nie, nie, nie, nie tym razem już, nie, nie na tym etapie. Już, już coś tam udało nam się osiągnąć, udało nam się pokazać i poszliśmy i faktycznie na początku nastawienie tego pana inwestora było takie widać, z góry, ceniczny uśmieszek, co zawsze na początku zauważam, to mnie trochę wybija z rytmu, bo po prostu mnie to drażni, tak? nie, nie lubię jak ktoś od razu ze startu wychodzi z pozycji wyższej w momencie, kiedy mamy rozmawiać o pozycji partnerskiej, no ale dobra. No i już uderzyliśmy po prostu z grubej rury, stwierdziłem, że nie ma co się tutaj rozdrabniać i razem z Grześkiem zaczęliśmy właśnie jakby wyrzucać opinie czy, czy jakieś tam fragmenty rozmów z ludźmi, których poznaliśmy na InfoShare, czyli na przykład Peter, Peter Westerbaka, tak? czyli główny twórca Angry Birdsów, kilku ludzi, którzy pracują na co dzień w Dolinie Krzemowej, czy, czy Paweł Kaczyk, na przykład, z którym miałem też przyjemność tam chwilę sobie porozmawiać na spokojnie. E, takich ludzi, którzy są znani w, ogólnie w branży i jak rozmawialiśmy właśnie z tym inwestorem, to bo na zasadzie, ale Peter z mówił, mówił, że to jest dobra atrakcja, więc my tutaj e, uważamy, że też jest dobra i będziemy w tym kierunku szli. I w tym momencie widać było, że z każdym nazwiskiem, z każdym kolejnym przykładem już mu tamina trochę blednie, już mu żednie to poczucie humoru wredne i po 30 minutach nagle stwierdził, że ta gra mu się strasznie podoba. E, mówiąc nam o ewentualnej współpracy, już rzucał plany takie dalekosiężne na 2-3 lata do przodu, tak dewagacje tylko czyste oczywiście, ale robił to i na koniec jeszcze rozmowy stwierdził, że no, jako, żeby wejść w ogóle inwestycyjnie, tak, to on musi przedstawić, że firma przedstawia jakąś tam innowację faktycznie technologiczną i od razu podał nam gotowe rozwiązanie, co w naszym przypadku by widział powiedział, że oczywiście odpowiedź dostaniemy do końca tygodnia, bo on nie jest ostateczną osobą decyzyjną, że jest jeszcze jeden gość, który jest gdzieś tam na urlopie. W każdym razie, no, obróciliśmy rozmowę 180 stopni po prostu. Jak na początku wyszedł z pozycji takiego jakby lidera, tak, tak potem już wręcz wciskał nam gotowe rozwiązania tylko po to, żebyśmy my się nie rozmyślili, a byliśmy już wściekli w pewnym momencie i chyba to zauważył. No, nie wiem, mam, na, mam wrażenie, że wyszło, wyszło na nasze. Na razie trzymam kciuki, nic nie mówię, żeby nie zapeszyć. Jako takiej odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. No, ale wygląda na to, że tak jak mówię, każda kolejna rozmowa, każde kolejne doświadczenie daje nam o tyle mądrość, że jesteśmy tu kilka kroków do przodu za każdym razem. To teraz zbliżając się po ku końcowi, co dalej z Shadow Co dalej z Shadow W tym momencie czekamy już na wejście inwestycyjne parku. I wtedy, jak już pojawią się pieniądze na nowe technologie, postaramy się go po prostu jak najładniej dopieścić, jak najlepiej dopracować zarówno ze strony wizualnej, jak i grywalnej samej. No i cóż, no postaramy się go wreszcie wypuścić, jeżeli, jeżeli akurat w większej liczbie osób się spodoba, jeżeli jakoś tam to powiedzmy pyknie, to będziemy też w tym kierunku starali się pracować. Może wypuścić jakąś kolejną część, może jakieś dodatkowe paki, kto wie, może tak jak wcześniej wspomniałeś, może jakieś tekstylia, jakieś gadżety, no troszeczkę to było tak pokroju, kroju powiedzmy Angry Birds, tak? ale też na to po cichu liczymy, bo to jest kwestia promocji marki, promocji produktu, tak? Tego byśmy sobie życzyli, tego byśmy chcieli, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. No chcemy to po prostu maksymalnie dopiąć, żeby to naprawdę było, tak jak na początku zapowiedzieliśmy, żeby to był naprawdę dopracowany produkt, żeby ludziom się podobał. Czyli liczycie na połączenie z marką Gwiezdne Wojny tak? Mm, tak, Shadow Assassin z świetlnym mieczem jadącym na jakimś cyfrowym koniu, no czemu nie? <grymny> wszystko, wszystko jest możliwe, w dzisiejszym świecie, jak ja zobaczyłem te pomysły, to zdębiałem, no ale dobra, to już dostał pieniądze. E, teraz zjedźmy trochę z tematów, filmowych, ale jesteś głównym projektantem Mutated Byte. Mhm. Twoje, bo no, Shadow marzenie projektanckie, że mógłbyś każdy tytuł, który był, który jest stworzyć? Co by to było? Wiedźmin 5. Już, już Pomijamy czwórkę. Zobacz, czwórka będzie spadek. Zakładam, że tak patrząc mniej więcej, ile lat zajmuje wyjście kolejnej części Wiedźmina, co tak gdzieś mniej więcej przy, przy piątce to już bym chciał pracować, ja tak powiem. A no, no, A teraz za nami targi E3 w Los Angeles. Mhm. Coś wzbudziło twoją ciekawość bardzo, czy tak po prostu przeszło? Fallout 4 w zasadzie zbudził moją ciekawość. Potem po przyjrzeniu się większym troszeczkę to tak się w sumie zawiodłem, bo się okazało, że to jest kolejna upiększona troszeczkę trójka tak naprawdę. No, kastomizacja nie podnosi grywalności tak naprawdę. To, że mogę sobie mega dopracować twarz i faktycznie ta postać będzie podobna. No, okej, okay, no to samo było w gel 2001. Z tego co pamiętam, wystarczyło wrzucić zdjęcie, wyciągnąć kilka po prostu kontur twarzy. No, nie było to perfekcyjne, ale mniej więcej to, ten sam efekt był. No, jest to fajne gdzieś tam, no, ale nie o to chodzi w tego typu grach. Tak Fallout 2 czy Fallout 1 to były gry, które były brzydkie. No, może jak na swoje czasy e, wizualnie były spoko ale sam system, historia opowiedziana i sam, samo uniwersum było rewelacyjnie przedstawione, dla mnie to jest jedna tak naprawdę z, może z trzech, czterech najlepszych gier na świecie, natomiast no, Ubisoft no, nie ma chyba dobrej ręki do, do, do, do, do odrabiania starych tytułów, ktoś się kiedyś śmiał, dlaczego EA Games jest najgorszą firmą w Ameryce, no bo Ubisoft jest w Europie, nie? No i, Trochę jest w tym prawdy jednak, no bo jakieś takie wyrzucanie kolejnych tytułów, kolejnych tam Assassin Rock, Assassin Revolution, Assassin Ultra, Ekstra, coś tam niedługo będzie nie wiadomo co tak naprawdę. I te tytuły nie pojawiają się co rok, co dwa, tylko co kilka miesięcy. No to Jak można założyć, że, raz, że są gotowe, dwa, że będą w jakiś sposób ciekawe, trzy, że będą dopracowane, to już bynajmniej tak naprawdę. No Tak jak mówię, ja jestem dużym fanem Fallouta, w ogóle nie ma dużo gier w takim klimacie post-apo, który wydał mi się bardzo ciekawy, szczególnie, że jak poczytałem, na czym był Fallout oparty, że jest to film Chłopiec i jego pies, jest to Mad Max przede wszystkim, gdzie cały uniwersum jest tak naprawdę jednym wielkim Mad Maxem, no to, to były gdzieś tam jakieś takie filmy, czy elementy popkultury z dzieciństwa, które mi się zawsze podobały, zawsze były fajne, nagle wow, zobaczyłem Fallouta, zakochałem się w dwójce. Potem dopiero zagrałem w jedynkę, troszeczkę odwrotnie, ale nie żałuję, bo gdybym od razu zagrał w jedynkę, to mi się chyba ta seria nie spodobała, jednak jest bardziej statyczna trochę. Natomiast jak zobaczyłem trzy miałem wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania i trochę się zawiodłem jednak. New Vegas było troszeczkę już ciekawsze, ale mimo wszystko to nie to. Jak obejrzałem trailer Fallout A4, bardzo mi się spodobało wprowadzenie, świetnie wprowadzenie w ogóle w całą historię, gdzie jeszcze widać ten świat przed, w trakcie już po całej zagładzie nuklearnej. Fajnie opowiedziana historia, ale potem jednak się okazało, że to jest wszystko wrzucone do jednego bębna i, i nie ma tam niczego nowego, niczego ciekawego tak naprawdę, no, oprócz psa i kustomizacji. No ale pies też jest żywcem wzięty z Mad Maxa, więc... Ja będzie płatny. No... <śmienicza> tak? <śmienicza> Nie wiem. Jak by, by szukał... <śmienicza> Na razie, z tego co wiem, to jest przymusowy. <śmienicza> Aha, no to coś się z tym będzie no i też oczywiście poszli za modą, która w tym momencie jeszcze gdzieś tam jest, ale podejrzewam, że jeszcze kilka miesięcy i to zniknie. Mianowicie to, że jest jeden wielki crafting w tej grze, tak? Możemy sobie zrobić broń, która w połowie będzie baseballem, w połowie nożem do strzyżenia brody. Możemy wbudować jakieś tam budynki, tak? No dobra, no to jest fajne, ale to jest element na którym nie powinno się opierać całej rozgrywki, jakby. No bo to, no. Czy The Forest na przykład. To jest rewelacyjna gra pod tym kątem, bo faktycznie tam trzeba, trzeba się dobrze jakoś ustawić, żeby... Dla każdego coś innego. To może Mad Max Dobry. będzie dla ciebie. Bo ja jestem nakręcony, I jedno jest mnie akcji. Jedno mnie urzekło w tym filmie, że abstrahując od efektów specjalnych, które wiadomo, no teraz już wszystkie filmy i gry są zarażone tym na potęgę, ale to akurat Mad Max jest spoko, bo ten film zakłada, prawda, to żeby to wszystko tam błyszczało, wybuchało i tak dalej. Jedno, co mnie urzekło, to że nie ma tam bardzo dużo tego green screena całego, a tak naprawdę, że oni jeżdżą po prawdziwych pustyniach. 20% komputerowych efektów. Tak, jest bardzo duża praca ludzi, bardzo duża praca kaskaderów, yy, ponoć bardzo dobra i co mnie strasznie urzekło, Lata 80, kino lat 80. miało to do siebie, że w filmach akcji bardzo często następowało zbliżenie na twarz bohatera i to był taki konkretny najazd, gdzie widać było o, tam jego jakieś tam spięcie, czy jakieś przemyślenia na twarzy, tak, hmm, miałem kupić mleko i nagle jest wielki najazd. I tutaj w tym Mad Maxie jest zachowany ten klimat właśnie, są te wszystkie najazdy, są wszystkie jakieś takie skoki kamer, to jest wszystko kręcone z jednego ujęcia. Dla mnie bomba, naprawdę. Ja, ten film też jest Hmm. To będzie prawdopodobnie trochę bardziej nastawiona na akcja, przynajmniej to sugerują zwiastuny, hmm. ale właśnie ten świat mi ciekawi, gdzie tam twórcy zapowiadają, że ciągle coś się dzieje. Jedziesz przez tą pustynię i właśnie tak jak nie wiem, w GTA czy w Red Dead Redemption aktywuje się, jakiś poboczny, po, aktywuje się poboczna misja, hmm. która coś wnosi, a nie tylko podjedź, zabij kogoś albo coś odbierz. Search to, and the <laughs> tak. Ca cały światło. Film uważam za genialny i jeden z najlepszych, jakie oglądałem ostatnio i już nie mogę się doczekać następnych części, a też i wersji no, wersji blurry, gdzie ma być czarno-biała. Znaczy, ja ja się trochę też boję kolejnych części, bo o ile czasami się zdarzy, że naprawdę e, w, w, naprawdę coś uda się wykrzesać fajnego, że był jakiś tam, no powiedzmy sobie szczerze kiczowaty film z lat 80. czy 90. ale był gdzieś tam ikoną tego, tego kina, akcji, tak? No wszyscy znają przecież Krwawy Spot, czy, czy coś, no dzisiaj się nie da tego obejrzeć, czy, czy Mortal Kombat z 94 chyba, czwartego roku, tak, pierwsza Szywanie. część, czy siódmego, no przecież kinówka jest straszna, nie da się tego obejrzeć, ale każdy to oglądał, bo każdy może na fali gry i gdzieś tam w dzieciństwie każdy chciał być tym Sam zero czy Skorpionem, prawda, no i, no i to gdzieś tam było fajne, no a teraz jak wychodzą kolejne adaptacje, to tak bardzo różnie to wychodzi. akurat Mad Maxowi się udało, no ale co do Batmana najnowszego to już tak mam obawy na przykład, bo o ile Heath Ledger na przykład zbudował rewelacyjną postać Jokera we wcześniejszych częściach, co zresztą kosztowało go tak naprawdę życie, umówmy się, że to też miało duży wpływ na pewno, e, o tyle no teraz sorry, ale ta obsada to tak średnio, zresztą zobaczyłem tak samo Ostatnia obsadę Spidermana, gdzie zawsze jako dzieciak byłem wielkim fanem. Znaczy, dzieciak. Nawet na studiach zdarzało mi się, że jeszcze oglądałem serię animowaną. Bardzo mi się podobała. bo fajna. Filmy? Nie. Filmy fe, wszystkie były fe. Ale do następnego filmu biorą chłopaczka, który wygląda jakby miał, nie wiem, lat 15, 16. Młodziutki, chudziutki. No, no nie, no Peter Parker był, kurde, w kreskówce czy w komiksach był sterydem, tak? <grychy> On może był cichy i spokojny, ale to był duży gościo, a nie jakiś taki, no, chłopaczek, tak. No, tutaj, nie wiem, coraz bardziej odbiegają od tej konwencji pierwotnej po prostu. Co, no co, tego, coraz zaraz głupsze to jest. To jest większe ciśnienie, nie? Jarman bierze, ponieważ że George Miller, on już jakby myślał całkowicie o trilogii z miejsca mm -hmm. e, i ten Mad Max, on nie, tam nie było scenariusza, tam były same storyboardy. Ten film powstał na stare Jak Tom Hardy dostał, on stwierdził, że ten chyba zwariował, a potem publicznie przepraszał, że nie wierzyłem w Twoją wizję, ale podzielam twoje zdanie. Tam nie było żadnych historii takiej rozpisanej jest ten na tylko były po prostu mhm. rysunki. I to mieli otworzyć. to otworzyli, bo widziałem, te rysunki dokładnie te same kadry są otworzone. Więc dlatego wiesz, że on ma wizję i tą wizję przekuwa i do tego to się jeszcze sprawdzi. Jak będzie, no to zobaczymy. Ja się ja czekam na film, kiedy Tom Hardy będzie mógł wystąpić z własną twarzą, wreszcie, a nie w masce jakiejś. No, ostatnio nawet o dwóch twarzy, bo bliźniaków. Z tytułu, ale wybrał dwie postacie w, czy, w, z twarzy, w No tak, ale zawsze w takich kluczowych, no to jednak gdzieś tam ma to tak, bardzo słonięto. To, to no tutaj ten też ma taką maskę, to no też właśnie. Tak, to ciekawe. No ale może takie rzeczy zostają. Także, reasumując, super, że tyle się dzieje. Mam nadzieję, że będzie działo się więcej pozytywnych rzeczy. No mm. i czekam nadal na pełną wersję Shadow Assassin. Mam nadzieję, że trafi na wirtualne półki i wszystkiego najlepszego growego. I dziękuję za rozmowę. Dzięki również. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.